Powieści pastora, przedsiębiorcy. Witam serdecznie, Andrzej Burzyński. Z tej strony więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Skąd brać siłę do pokonywania trudności? Wiesz, kiedy wszystko idzie dobrze, ty i ja nie potrzebujemy żadnej siły. Ale co wtedy, kiedy idzie źle? Pamiętam kilka lat temu we Wrocławiu prowadziliśmy cykl szkoleń. Przyjechałem na ostatnie szkolenie to był rok 2012, długo tego nie zapomnę, bo to było euro, a cała sytuacja, cały problem związany był też z euro. Przyjechałem y, trochę na ostatnią chwilę, zostawiłem auto w tym miejscu, gdzie zawsze zostawiałem przed salą szkoleniową. Cały dzień prowadziliśmy szkolenie, wyszedłem wieczorem z budynku, patrzę, ukradli moje auto. Załamałem się. Szukam tego auta, nie ma go nigdzie. W końcu ktoś mówi, słuchaj, ale tutaj jest zakaz parkowania, pewnie odholowali twoje auto. No to trochę ulga, że może odholowali, że auto nie ukradzione. No ale myślę, jak to możliwe, przeszparkowałem tutaj co miesiąc od kilku miesięcy. No ale później się dowiedziałem, auto zostało odholowane, ponieważ miasto postawiło tam znak, ponieważ potrzebowali dorobić przed euro i tam, gdzie normalnie nie było zakazu, postawili więcej zakazów. Jak zobaczyłem te ceny za odholowanie auta, za parking i jeszcze mandat, masakra. Kilkaset złotych. To było ciężkie. Powrót z tego szkolenia, samo szkolenie świetne, udane, fascynujące, do dziś przynosi owoce i mi, osobom, w które brały w nim udział. Natomiast kiedy wyszkodziłem i wracałem, to no właśnie, potrzebowałem zastosować pewne rzeczy, żeby wyjść z tego stanu emocjonalnego, w którym byłem, ale... Być może to nie jest twoja sytuacja, tobie nie odholowali auta, może masz inne presje finansowe, może masz kłopoty ze zdrowiem, może masz złe relacje, może masz dziecko, które jest chore, może masz konflikty w pracy, co jeszcze może być? Może masz uzależnionego partnera, może masz źle dobraną pracę, z której nie umiesz się wyplątać. Czyli mówię teraz o tym, jak znaleźć siłę w trudnościach, a ja przez trudności rozumiem to, co wysysa z nas życiową energię. Widzisz, czasami jest tak, że jesteśmy w trudnej sytuacji, rzeczywiście patrząc obiektywnie, sytuacja jest trudna, ale ktoś sobie radzi wewnętrznie i w ogóle, a czasami jest tak, że sytuacja może nie być taka duża, ale jednak wysysa z nas energię. A najczęściej jest tak, że jest to duża sytuacja, która wysysa z nas energię. W Biblii jest takie... W Starym Testamencie jest tego dużo o błogosławieństwie i przekleństwie. Kiedyś ktoś tam czytał Biblię i wiedział, że ja trochę znam Biblię, zapytał mnie, słuchaj, a co znaczy to błogosławieństwo i przekleństwo? Ja mówię, to proste. Przekleństwo to jest sytuacja tak trudna, że po prostu kląci się chce. A błogosławieństwo, jak sama nazwa mówi, czujesz się tak błogo, że chcesz tylko wysławiać Boga za to, jak wspaniale Ci się powodzi. Więc ja nie mówię teraz o sytuacjach, kiedy nam się wspaniale powodzi. Ja mówię teraz o sytuacji, kiedy nie powodzi nam się dobrze. Kiedy zakładałem firmę, nazwałem ją koach, to jest hebrajskie słowo, którym się kiedyś zachwyciłem i ten zachwyt trwa do dzisiaj, który mówi o dwóch rzeczach. To jest umiejętność do zrobienia czegoś i siła do zrobienia czegoś. Potrzebujemy jednego i drugiego. Ale dzisiaj będę mówił o tym, jak odnaleźć tą siłę. Potrzebujemy jej na co dzień, a szczególnie chcę dotknąć jednego trudnego momentu, kiedy żyjemy w trybie kryzysowym. Co to jest tryb kryzysowy? To jest długotrwały problem, z tych, które wymieniłem na początku, albo jeszcze innych, z którego nie widzimy rozwiązania, albo patrząc tak obiektywnie, to po tej stronie życia rozwiązania nie znajdziemy. Niektórzy ludzie żyją w takim trybie kryzysowym. Niektórzy będą mogli wyjść ze swoich kryzysów. Na przykład spłacasz dług, który cię bardzo mocno obciąża, ale wiesz, że jest jakaś tam data spłaty. Niektórzy mają choroby nieuleczalne i mówią przy obecnym stanie medycyny, albo odkryciach naukowych. Prawdopodobnie będę tak cierpiał do końca życia. Niektórzy mają jeszcze inne rzeczy. W każdym razie jeden człowiek opisał, co to jest tryb kryzysowy w następujący sposób. Mam więcej pracowników, większy budżet, większy budynek, większy dom, większe konto bankowe i większy brzuch niż 5 lat temu. Ale za to mam tylko pustą jamę w miejscu, gdzie kiedyś było moje serce. Więc widzisz, można mieć tryb kryzysowy, nawet jeżeli zewnętrznie nam się powodzi. Więc co się dzieje, kiedy wpadamy w taki stan? Co się dzieje, kiedy jesteśmy w trybie kryzysowym? Po czym możemy to poznać? Że to już jest tryb kryzysowy. Więc jak mówiliśmy, zewnętrzne problemy mogą, ale nie muszą na to wskazywać. Wewnętrzny stan, że sobie nie radzimy? Też niekoniecznie. Długość, jak długo trwa ten stan i to, co się dzieje po drodze? Zwykle wyłączamy wtedy relacje z mężem, żoną, dziećmi, przyjaciółmi. Po prostu myślami jesteśmy gdzie indziej, jesteśmy zarobieni, nie mamy czasu na spotkania albo nie mamy ochoty, albo jedno i drugie. Relacja z Bogiem, czy nasze wartości, tak, miałeś jakieś wartości, chciałeś być uczciwy, pomagać innym, no różne mogły to być wartości i teraz po prostu te wartości też wyłączyłeś, ale przede wszystkim emocje. Masz niekontrolowane napady gniewu i złości albo w drugą stronę, Masz obojętność emocjonalną, albo masz to jedno i drugie, po prostu się wyłączyłeś, nie radzisz sobie, przeciążesz się, a to przeciążenie jest przede wszystkim w emocjach. Okej, okay, dobra, wystarczy tego, nie będę tego opisywał, ponieważ jeżeli przeżywałeś to, albo przeżywasz to, wiesz o czym mówię, jeżeli nie, to mam nadzieję, że to cię nie dotknie, jednak znając, że cię raczej to prędzej czy później przyjdzie, natomiast to o czym teraz mówię, to jest jak rozwiązać to. Potrzebujemy to rozwiązać na trzech płaszczyznach, na płaszczyźnie naszego ciała, naszych emocji i naszej, nazwijmy to, duchowości. Czyli ciało to jest sfera fizyczna, emocje to jest sfera emocjonalna, związana z relacjami z innymi ludźmi, a duchowa, czy dla tych, dla których jakaś duchowa to nic nie mówi, chodzi o twój system wartości. Więc po pierwsze, aktywność fizyczna. Widzisz, zazwyczaj prowadzimy siedzący tryb życia za kierownicą auta, za biurkiem, przed ekranem komputera. Ostatnio na Facebooku widziałam taki fajny obrazek, jak to człowiek wychodzi z biura, uśmiecha się i macha do swojego komputera i mówi "Papa, pa", komputerze w biurze, a potem przychodzi do domu, wchodzi, całuje ekran swojego komputera i mówi dzień dobry komputerze w domu, więc... Współczesny tryb życia, też internet, który jest dużym dobrodziejstwem, jednak jak wszystko źle użyte może być przekleństwem, sprawia, że dużo siedzimy. Ludzki organizm jednak jest stworzony do ruchu i do wysiłku, więc tak, podniósł się nam ogólnie standard życia w porównaniu z innymi wiekami, więc więcej spożywamy, się ruszamy i mamy problem. Często też mniej spędzamy czasu na świeżym powietrzu, więc jeżeli żyjesz w trybie kryzysowym, jeżeli chcesz sobie poradzić, to po pierwsze, bardzo ważny jest Twój wysiłek fizyczny. Jest kilka powodów przemawiających za uprawianiem sportu, niektóre z nich wymienię. Masz niższe ciśnienie i bardziej sprawne serce. Lepsze zaopatrzenie w tlen i pobudzenie przemiany materii. Szybsze odprężenie się po sytuacjach stresowych. Mniej wad postawy, mniej tkanki tłuszczowej. Dobrze wykształcone mięśnie. Zachowanie sprawności na dłużej. Natomiast jeżeli już zaczynasz ćwiczyć, to też bardzo ważne jest, żebyś e, zastosował się do trzech ra, e, rad. Pierwsze, rozpoczynaj powoli. Drugie, trenuj regularnie. Trzecie, unikaj przesadnego wysiłku. Tak, może brzmieć to dziwnie, ale unikaj takiego przesadnego wysiłku, który sprawi, że nabawi się jakiejś kontuzji na Facebooku, tam ludzie mają różne aplikacje w telefonach i biegają, potem wyniki są na Facebooku. I Ktoś tam napisał, dziś po miesiącu wróciłem. Niestety, a ktoś napisał, dlaczego po miesiącu? Nie chciało ci się? A nie, kontuzja, tam stopy czy kolana. Mówię, a często wśród początkujących. Tak? Na początku zaczynamy, czasami może nawet powoli, ale później zbyt szybko i gwałtownie idziemy i coś się dzieje z naszym ciałem. Więc jest dużo materiałów. tak, Cała Polska ćwiczy z Chodakowską i inne więc możesz je przejrzeć, ale bardzo ważne jest to, żeby regularnie się ruszać, ćwiczyć. Druga bardzo ważna kwestia, to jest kwestia zdrowego odżywiania. Tak, tak, odżywianie jest bardzo ważne. Dlaczego? Jesteśmy tym, co jemy. A więc nowotwory... Zawały serca, a przede wszystkim otyłość są największą plagą naszych czasów, którym w znacznym stopniu możemy zapobiec. Dzięki zdrowemu odżywianiu, wystarczającej ilości ruchu i umiarkowanemu korzystaniu z alkoholu możemy mieć decydujący wpływ na nasze zdrowie. Więc jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to pewnie wielu widziało ten filmik o człowieku, który postanowił przez miesiąc czasu żywić się w McDonaldzie i prawdopodobnie tego miesiąca nie wytrwał, ponieważ tak się pogorszył jego stan zdrowia. Więc dwa ważne pytania, które musimy sobie zadać, to jest, co muszę jeść, z czego mogę zrezygnować. To jest bardzo ważne. Ja kiedy wróciłem tak regularnie do zdrowego żywienia, zobaczyłem, że przede wszystkim mam więcej energii. Organizm nie męczy się nadmiarem tych toksyn, nadmiarem tego jedzenia, które musi strawić, a które nie do końca czasami jest strawialne w ludzkim organizmie. Więc... Jakby Jest wiele korzyści z tego, człowiek się czuje lepiej, yy, śpi krócej, bo nie musi spać aż tak długo, lepiej funkcjonuje. Natomiast jak zachować taką dobrą formę? Kilka takich prostych rad. Codziennie jedz świeże owoce i warzywa. Jedz więcej ziół i przypraw, mniej soli. Spożywaj pięć małych posiłków dziennie zamiast trzech dużych. Spożywaj posiłki ubogie w tłuszcz i bogate w witaminy. Nie wychodź z domu bez śniadania. Wieczorem jedz tylko lekkie posiłki. No takie proste rady. Ostatnio mój znajomy, który jest lekarzem, powiedział mi tak. Wiesz, unikaj trzech rzeczy, które nazywa się białą śmiercią. Cukru, soli i lekarzy. Oczywiście o wiele lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany tą tematyką, to odsyłam do wykładów dr Ewy Dąbrowskiej. Znajdziesz je na YouTubie. Genialne 2,5 godzinne wykłady o zdrowym żywieniu i o diecie, dzięki której możemy usunąć wiele toksyn, ale też poprawić nasze zdrowie, nawet z chorób, które często są trudno wyleczalne czy niewyleczalne, jak nadciśnienie cukrzyca, a dzięki tym prostym, naturalnym metodom mogą zostać usunięte z naszego organizmu. I taka ważna myśl na ten temat gdzieś wyczytałem, to chyba Kolberg napisał, że współczesny człowiek kopie sobie grób nożem i widelcem. Ok, więc mamy już kwestię ciała, teraz druga kwestia, jeżeli chcemy wyjść z trybu kryzysowego, jeżeli chcemy mieć siłę do dobrego życia, wiemy, że ruch, świeże powietrze, zdrowe odżywianie, ale teraz druga rzecz, emocje. Emocje są nierozerwalnie związane z innymi ludźmi. Kto przebywa zbyt długo, sam zwariuje, jak mawiają rabini żydowscy i mają w tym dużo racji. Właśnie o to chodzi. Nasze emocje w pełni żyją i są zdrowe, kiedy mamy relacje z innymi ludźmi. Co do e, zdrowych relacji, dobrych relacji, to kilka prostych wskazówek. Mark Twain powiedział kiedyś tak. Potrafię przeżyć dwa miesiące dzięki jednemu dobremu komplementowi. Niesamowita rzecz. E, dobre słowa, którymi budujemy innych. Wytwarzać w sobie taką kulturę dobrych słów. E, wiesz, to... To, co powiesz, to jak powiesz, jest ważne. To słowa budzą relacje, to słowa podtrzymują relacje, to słowa naprawiają relacje. Czasami ludzie mówią, ktoś mnie zranił. No wiemy, że najczęściej nie mówią, że ktoś ich zranił fizycznie, ktoś ich zranił słowami. Ale też są ludzie, którzy mówią, ktoś mnie zbudował, ktoś mnie podekscytował, ktoś mnie zmotywował. Najprawdopodobniej też słowami. Więc dobre słowa... Budują dobre relacje i szukajmy ludzi, którzy mają dla nas dobre słowa i miejmy je dla innych. Amerykańscy psychologowie zajmujący się relacjami yy, powiedzieli tak, Penny i Richard Krenna, odkryliśmy znakomite czteroliterowe słowo dla psychoterapii, mowa. Tak, wspólne rozmawianie, dzielenie się tym, tym co trudne, rozmawianie o ewentualnych problemach w naszych relacjach, rozmowa, rozmowa, rozmowa. Jedna z ważniejszych rzeczy, żeby podtrzymywać relacje, żeby mieć z innymi relacje, żeby mieć zdrowie emocjonalne. Amerykański filozof Paul Tillich powiedział tak, naczelnym obowiązkiem miłości jest słuchać. Naczelnym obowiązkiem miłości jest słuchać. W tej komunikacji ważne jest, żeby mówić dobre słowa, żeby mówić w ogóle, ale równie ważne, jeżeli nie ważniejsze jest to też, żeby słuchać żeby nie zamknąć się na drugiego człowieka, żeby być na niego w pełni otwartym, to trzeba go zrozumieć. I czas, kiedy słuchamy, kiedy dopytujemy, jest ważnym czasem. Kiedy szukasz zdrowych relacji, szukaj takich relacji, w których ty jesteś słuchany i ty słuchasz. Jeżeli jest ten podwójny przepływ, ty mówisz, druga strona słucha, druga strona mówi, ty słuchasz, wtedy jest otwartość. I Golda Meier, polityk, była premier Izraela, powiedziała tak. Zawsze żal mi było ludzi, którzy obawiają się uczuć, sentymentalności, którzy nie potrafią płakać z całego serca. Ci, którzy nie wiedzą jak płakać, nie wiedzą też jak się śmiać. Te dwie podstawowe emocje są w każdej zdrowej relacji. Śmiech i płacz. Potrzebujemy takich relacji, w których jesteśmy sobą, w których jak powiedziała kiedyś moja znajoma, nie musimy spinać pośladków, po prostu możemy się rozluźnić, możemy być po prostu w relacji z tymi ludźmi sobą. Niesamowita rzecz jest napisana w Biblii, w Dziech Apostolskich w 14 rozdziale. Jest opisane to, jak Paweł, apostoł, yy, przemawiał i ludzie, którzy go słuchali, zbuntowali się przeciwko temu, co mówi i ukamienowali go. Yy, ukamienowanie to nie było rzucenie małym kamyczkiem. Ukamienowanie oznaczało po prostu, że rzucano kamieniami tak długo, aż ten człowiek nie wyzionął ducha. I jest napisane tam, że Żydzi wywlekli go za miasto, sądząc, że on już nie żyje. I następny werset jest genialny. Mówi, że kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał, wszedł do miasta, nazajutrz no odszedł z Barnabą do Derbe. I to, co było niezwykłe, on musiał być w strasznym stanie fizycznym, ale kiedy stanęli wokół niego uczniowie, jego przyjaciele, ludzie, którym on wiele zawdzięczał i którzy jemu wiele zawdzięczali, ci ludzie ta atmosfera miłości uzdrowiła Pawła. On wstał fizycznie zdrowy, ale co więcej, dalej poszedł i głosił Ewangelię. Wiesz, jak jest trudno coś robić, kiedy robiłeś coś, ktoś cię skrzywdził i teraz pójdź drugi raz. Jest ta, ta psychiczna blokada. On już jej nie miał. Głosił dalej Ewangelię. Co więcej, przychodził do różnych miast i mówił, przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Czyli nie oni jego pocieszali, ale on pocieszał innych. To może dać nam i to jest niesamowite. To właśnie może nam dać taka zdrowa relacja. Kiedy mamy zdrowe relacje z innymi ludźmi, to mm, oni nas wspierają i tworzą taką atmosferę, taką osmozę, tak? takie wzajemne przenikanie, które sprawia, że przychodzimy czasami zdołowani, poranieni, ale jednak chwila rozmowy, przebywanie w jakimś towarzystwie sprawia, że czujemy się zupełnie, zupełnie inaczej. Ktoś powiedział, i bardzo lubię to zdanie, że życie polega na głębokim i radosnym dzieleniu życia z innymi osobami. Że życie polega na głębokim i radosnym dzieleniu życia z bliskimi osobami. Ta bliskość, to dzielenie życia, ta wspólnota, do tego zostaliśmy stworzeni. Na świecie jest wiele miliardów ludzi, ale każdy z nas ma swoje plemię, swoją rodzinę, swoich bliskich ludzi, z którymi może dzielić życie. Oczywiście, czy każdy z nas ma? Jeżeli nie masz, zrób wszystko, żeby mieć. Wydaje się, że mało rzeczy jest tak bardzo ważnych, jak bliskie relacje. Kiedy myślisz, nie wiem jak to jest u Ciebie, kiedy ja myślę o jednych z najbardziej radosnych wydarzeń w moim życiu, zawsze były związane z ludźmi. Kiedy myślę o różnych trudnościach, które przeszedłem, zawsze ludzie mieli w tym jakiś udział. Widzisz, potrzebujemy też takiego czasu specjalnego. Potrzebujemy dbać o ten czas na co dzień, ale też potrzebujemy takiego specjalnego czasu. I tym specjalnym czasem takim dla nas jest po prostu urlop. Ty sam odkryj dla siebie, czym jest taki czas urlopu, tak? I na ile ten czas urlopu sprawi, że nie wiem więcej poczytasz, więcej pobiegasz, pochodzisz po górach, pobędziesz w samotności. Cokolwiek to jest, poszukaj tego, bo każdy z nas tego potrzebuje. Ale ważną rzeczą, która jest, kiedy żyjemy szczególnie w trybie kryzysowym, to dzieje się taka przedziwna rzecz, ona jest przedziwna, ale też ważne jest, żebyś o niej wiedział. Ludzie wyjeżdżają razem i mówią, odpoczniemy. Najczęściej dosyć szybko dochodzi do konfliktów. Dlaczego? Jeżeli żyjesz w trybie kryzysowym, nie masz czasu dla bliskich osób, wyjeżdżacie, wydaje się, że powinien być odpoczynek, ale wtedy jest czas, wtedy, żeby od, że wychodzi z nas to, co blokowaliśmy, dobrze, nie ma czasu, pęd życia, gonimy, jest trudno, ale tutaj już nie jest trudno, już nie ma tego pędu życia i wtedy możemy zacząć rozmawiać i wtedy w tej rozmowie wychodzą czasami żale i pretensje, więc jeżeli po takim trybie kryzysowym planujesz swój urlop i będzie fajnie odpoczniemy, to przygotuj się, że w tym fajnie będzie też czas na trudne rozmowy. Było ciało, były emocje, teraz wartości, życie duchowe, jakkolwiek chcesz to nazwać. Przede wszystkim żyjemy w bardzo, bardzo dużym tempie życia bardzo dużym. Przecież zobacz, świat stał się jedną globalną wioską która mieszka na Facebooku i Google, mówiąc żartobliwie. Natomiast rzeczywiście tak jest. Tak wielka szybkość informacji ludzki mózg jest stworzony do tego, żeby przyswajać świadomie 134 bity w ciągu jednej sekundy. Natomiast współczesny człowiek jest zaatakowany około dwoma milionami informacji. Genialnie, jak prowadzić takie refleksyjne życie, nawet będąc, a szczególnie będąc bardzo zajętym, bo tacy ludzie tego potrzebują najbardziej, opisał Gordon MacDonald w książce Porządkując swój prywatny świat. On mówi o prowadzeniu dziennika. Jakiego? Przeczytam, co on mówi. Idź do papierniczego, zaleca MacDonald, i kup skoroszyt. Pisz w nim codziennie, ale ogranicz się do jednej strony. Codziennie otwieraj nową pustą kartkę i napisz na niej zawsze to samo pierwsze słowo. Wczoraj. W jednym lub dwóch akapitach opis, co się zdarzyło poprzedniego dnia. Będzie to coś jak analiza meczu, właściwie analiza po meczu. Pisz cokolwiek zechcesz. Może opiszesz ludzi, z którymi rozmawiałeś, spotkania, decyzje, myśli, uczucia, wolny czas, wzloty, upadki, frustracje, to, co przeczytałeś w Biblii, co chciałeś zrobić, co nie zrobiłeś. To ćwiczenie to jest olbrzymi krok naprzód takiej samoświadomości. W czym może pomóc takie ćwiczenie? W tym, żeby nie prowadzić bezrefleksyjnego życia. Bywa tak, że powtarzamy codziennie te same błędy. Nie wyciągamy wniosków z decyzji, które podejmujemy, niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe. Nie wiemy, dlaczego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy. Jedną z zalet dziennika jest zmuszenie nas do myślenia nad własnym życiem. Ale jeszcze inną zaletą, jak mówi McDonald, jest sam akt prowadzenia dziennika. To, że siądziemy na miejscu, sięgniemy po skoroszyt, skupimy się nad myślami nad naszym życiem, bo piszemy przez pięćdziesięć minut... Takie działanie zredukuje nasze obroty z 10 tysięcy na 5 tysięcy obrotów na minutę. I to jest właśnie to. Więc nasza taka refleksyjność, pisanie dziennika. tak, Piszesz wczoraj i opisujesz. Druga rzecz, która może pomóc, to jest czytanie lub słuchanie. Teraz dużo się mówi o tak zwanej literaturze motywacyjnej. Dobrze jest, jeżeli coś nas motywuje, ale ja wolę takie określenie dawniejsze, i które do mnie bardziej przemawia, literatura mądrościowa. Kiedy bierzesz coś, czytasz, wchodzisz w tą głębię, która jest tam zapisana, rozmyślasz o tym, rozważasz, to cię inspiruje, buduje, masz jakieś swoje ulubione cytaty, trzymaj się tego. Czytanie i słuchanie jest bardzo ważną rzeczą. Kolejna rzecz dla tych, dla których Bóg jest kimś ważnym. Jeżeli dla Ciebie Bóg nie jest kimś ważnym, nie liczysz się z Bogiem, to pozwól mi to potrwa z dwie minuty, bo jeszcze jest na końcu taki mega bonus, który pozwala nam mocno, taka powiedzmy droga ekspresowa, która pozwala nam podnieść się z trybu kryzysowego. W każdym razie chcę Ci opowiedzieć pewną rzecz, opisaną w pierwszej księdze Samuela w 30 rozdziale. Tam jest opisany Dawid, który jest młodym przywódcą, uczy się jak prowadzić żołnierzy w walce. Większość starć kończy się zwycięstwem, ale któregoś dnia Dawid i jego ludzie wracają z kolejnego starcia i odkryli, że żołnierze wroga obeszli ich z flanki, zaatakowali, zniszczyli obóz, a do niewoli wzięli kobiety i dzieci. Wszystko co pozostało spalili. To nie był dobry dzień, ale okazało się, że to jeszcze nie koniec problemów. Żołnierze Dawida byli źli, zmęczeni i przerażeni losem swoich rodzin. I zaczęli się buntować przeciwko Dawidowi. Uznali, że to jego wina, że to jego tragedia. Więc on stanął wobec poważnego kryzysu. I w tej chwili, kiedy miał ten kryzys, musiał zdecydować, czemu powinien poświęcić swoją uwagę i energię jako przywódca. Kogo najbardziej potrzebował? Żołnierzy? Oficerów? Potrzebował y, rozmawiać ze zbuntowanymi? Potrzebował? Nie. W tej krytycznej chwili Dawid uświadomił sobie podstawową sprawę. Zanim będzie mógł Cokolwiek zrobić i przewodzić innym, musi najpierw przewodzić samemu sobie. Jeżeli nie uporządkuje swojego wnętrza, nie będzie miał nic do zaoferowania swojemu zespołowi. Dlatego znalazł miejsce, gdzie mógł być sam na sam i jak jest napisane w Biblii w pierwszej Samuela 30, rozdziale 6 wierszu pokładał zaufanie w Panu swoim Bogu. A inne tłumaczenia mówią pokładał zaufanie w Panu swoim Bogu i wzmocnił się. I wtedy poszedł, zmobilizował swoich ludzi, wyruszyli, uratowali rodziny i zdobyli majątek większy niż mieli poprzednio. Jedna z tych sytuacji, gdzie zło, które się wydarzyło, przyniosło dobro większe niż gdyby to zło się nie wydarzyło. Więc to jest bardzo ważna rzecz, znaleźć czas na modlitwę, znaleźć czas na rozmowę z Bogiem, przerzucić na Niego, jak mówi Biblia, swoje troski i kłopoty, ponieważ Jemu zależy na nas. I ostatnia rzecz. Więc jeżeli jest, żyjesz w takim trudnym stanie, być może to jest przejściowe, a być może to jest, wydaje się, że to jest taki tryb kryzysowy, który będzie sięgnął długo albo może nawet do końca twojego życia. Dbaj o swoje ciało, dbaj o swoje emocje i dbaj o swoje wartości, o swoje życie duchowe. Natomiast... Takim mega bonusem, który podnosi wszystko jest przede wszystkim to, żebyś miał naprawdę wielkie marzenia i żebyś na nim się skoncentrował. Jak powiedział Steve Jobs, jeżeli pracujesz nad czymś ekscytującym, na czym naprawdę Ci zależy, nie potrzebujesz dodatkowych bodźców. Twoja wizja przyciąga do siebie Ciebie i, i daje Ci niesamowitą ekscytację i radość życia. Tak, ta wizja, którą masz, to wielkie marzenie, któremu się poświęcasz jest bardzo ważne, mega ważne. Dlaczego jest mega ważne? Ponieważ, wszy ponieważ w jakiś w pewien sposób rekompensuje ci też te wszystkie braki, które masz, te wszystkie niedoskonałości. Skupiasz się na tym, co jest ekscytujące, cieszysz się tym, i oczywiście od powstania marzenia do jego realizacji czeka nas długa droga, na której czeka nas mnóstwo ciężkiej pracy. Ale inaczej się pracuje ciężko, kiedy pracujesz pod kątem swojego ogromnego marzenia. Marzenia tak ogromnego, które przerośnie cię, które myślisz, że to jest jeszcze będzie kontynuować moje dzieci, może moje wnuki i jeszcze kolejne pokolenia. By odnieść sukces, przede wszystkim to jest ważne, musimy się poruszać w sferze naszych mocnych stron. I to oznacza, że nieustannie wychodzimy poza strefę komfortu. Niektórzy nie rozumieją, co to jest strefa komfortu i myślą sobie, że to jest robienie rzeczy, których nie umiesz i w których jesteś słaby. Nie, to jest doskonalenie się w tym, co umiesz. Czyli yy, chciałeś publicznie przemawiać, przemawiasz do grup 20-30 osobowych, to wyjście ze strefy komfortu jest wyjść do grup 100 osobowych, 1000 osobowych, tak, w ten sposób. Albert Schweitzer powiedział niesamowitą rzecz. Sukces nie jest kluczem do szczęścia. To szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeżeli kochasz to, co robisz, powiedzie ci się. Genialna myśl. Sukces nie jest kluczem do szczęścia, to szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz, powiedzie ci się. Może zatrzymaj, pomyśl sobie nad tym chwilę. Genialna, naprawdę genialna myśl. Inny cytat. Są dwa cele, do których człowiek w życiu dąży. Po pierwsze, by zdobyć to, czego pragnie, a zaraz potem, by czerpać z tego przyjemność. Tylko najmądrzejsi osiągają to drugie. Więc ludzie dążą do wielu rzeczy, ale tak naprawdę, e, kiedy tak naprawdę będziesz szczęśliwy, kiedy to, do czego dążysz, czyli na przykład bycie bogatym, będzie oparte na twojej pasji, kiedy to, do czego dążysz, będzie oparte na twoich najgłębszych wartościach, Wtedy nie tylko osiągniesz to, co na zewnątrz, ale też będziesz szczęśliwy wewnątrz. I na zakończenie, gdy miłość idzie w parze z talentem, spodziewaj się dzieła sztuki. Gdy miłość idzie w parze z talentem, spodziewaj się dzieła sztuki. Więc, szczególnie jeżeli teraz przebywasz w trybie kryzysowym, to mam dla ciebie bardzo, bardzo szczególne życzenia. Uczyń ze swojego życia dzieło sztuki. Daj sobie takie postanowienie, nieważne jak jest trudno, nieważne jak wydaje się, że jest beznadziejnie. Ja ze swojego życia uczynię dzieło sztuki. Więc życzę Ci tego wszystkiego. Dziękuję, że wysłuchałeś. Jeżeli podobało Ci się, proszę kliknij tam lajka. Like jak chcesz, to możesz nawet udostępnić to na swoim Facebooku. Jeżeli pomogło to Tobie. Może pomóc Twoim znajomym. A ja dziękuję Ci za wysłuchanie i życzę Ci życia pełnego pasji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.